Dlaczego? Nagrywam dla siebie. Dlaczego tytuł uzdrowienie małżeństwa czy brak rozwodu? Bo bardzo często podchodzimy, czy ludzie podchodzą, z którymi się spotykam do sprawy rozwodowej, że oni tak naprawdę nie chcą rozwodu. A niekoniecznie później myślą, dlaczego nie chcą rozwodu, albo nie chcą rozwodu z jakichś przyczyn, no różnych przyczyn, które będziemy mówili. I ja bym chciał się, żebyście żeby, żeby się zastanowili, Albo żeby została taka trochę dyskusja, takie wła, własne rozważanie. Dlaczego ja się nie zgadzam na rozwód i, spo, i, sp, i chciałbym tutaj spojrzeć nie tylko krótkoterminowo, dlaczego nie zgadzam się na rozwód dzisiaj, ale dlaczego nie zgadzam się na rozwód w dłuższym terminie. I, a w zasadzie nawet jak się nie zgodzę na rozwód, a będzie rozwód, to czy to coś zmieni? Czy może tak naprawdę to jest jakiś, w tym dłuższym terminie po prostu jakiś epizod? wbrew pozorom. I w zależności od tego, jak, na co się nastawimy, to, na co się nastawimy, czy na uzdrowienie małżeństwa, czy na brak rozwodu, to wtedy inaczej przejdziemy przez postępowanie rozwodowe w ogóle i w ogóle będziemy inna, inaczej żyli. To tak jak trochę patrzeć na perspektywę, czy ja się nie, pod, nie potknę teraz, idąc przez ulicę, czy y, tylko i wyłącznie, czy ja y, dojdę tam gdzieś, do jakiegoś punktu, 2 kilometry dalej, który widzę na horyzoncie, albo nawet nie widzę, ale wiem, że jest, tak? No i w zasadzie pytanie, czy uratowanie małżeństwa to jest brak rozwodu? Yy, można powiedzieć wyjątek, tak? Ale Pakurowie są najlepszym wyjątkiem, najlepszym przykładem, że trzeba było przejść przez rozwód, przez wyjazd męża za granicę, przez różne historie, które opowiadała Mirka na tym, nie będę tego streszczał, ale to są w zasadzie takie... No, dużo osób o tym wie. Po to, żeby teraz Mirka Pakur z Trójmiasta. Tak? Po, to, po to, to się wszystko stało, żeby na przykład w Nysie Mirka z, z Jarkiem prowadziły warsztaty, warsztaty, na którym pokazują tak naprawdę, że oni wreszcie się z sobą rozumieją. Tak? Że oni wreszcie są jednością taką prawdziwą na różnym te, oni się różnią, ale oni też, się widać, że oni się dogadują, tak? Że oni potrafią podzielić, że potrafią ustąpić jednym, drugim, tak? Że to jest rzeczywiście... Yy, ona docenia jego, ona docenia ją, tak? Yy, okazuje ją miłość, w, okazuje sobie miłość, tak? Więc yy, tak przewrotnie, można powiedzieć, uratowanie małżeństwa to nie jest brak rozwodu. Chociaż oczywiście wcale nie zachęcam do tego, żeby, żeby iść w, w, w rozwód żeby nic nie robić, żeby ten rozwód miał nastąpić, tak? No, taki, tak, no, kryzys, no, bo zdrada, nowa miłość. Zakochałem się, teraz to jest co innego, tak? Jak ktoś oglądał film yy, yy, Woody Allen'a yy, Blue Jaśmin, to tam jest taka właśnie scena, jak mąż której już kolejną kochankę, mówi do żony, y, ja się zakochałem, ale że przecież jest sekretarka. Nie szkodzi, ale to jest prawdziwa miłość. Mm -hmm. Więc y, zrada nowa miłość, następuje separacja, wiadomo, rozwód, no i pytanie: po co nam jest to potrzebne? Niektórzy sobie odpowiadają na to już teraz, tak albo inaczej. Proponowałbym, żeby się zastanowić nad tym co jest, co mówi święty Paweł, że moc słabości się doskonali. To znaczy yy my możemy korzystać z łaski Bożej wtedy, kiedy jesteśmy słabi. Kiedy mówimy Panu Bogu, że my nie możemy tego zrobić sami. Bo jak mówimy, że możemy zrobić sami, naprawić małżeństwo, utrzymać relacje, tworzyć rodzinę, to tak naprawdę odwracamy się do Niego plecami, czyli robimy tak, zamiast być pod krzyżem, tak? Więc warto to sobie w tym wszystkim uświadomić, że wtedy mamy korzyść z łaski Bożej, kiedy jesteśmy otwarci na nią, kiedy uważamy, że jesteśmy słabi. Tak? Rozwód jest takim momentem, tak jak u alkoholika, uświadomienie, jak on już widzi wychodzące pająki ze ściany, to on już wie, że albo rybki, albo akwarium, tak? I rozwód dla niektórych może być takim sygnałem, dla mnie był, tak? że wreszcie trzeba coś zmienić. Ja dopiero wtedy... Wklepałem do doktora Gogle informację, czym jest miłość. <śmiech> <śmiech> Okazało się, że nawet odpowiedź jakoś znalazłem, że ja może nawet miło coś z tej miłości było u mnie, tak? ale żona tego nie rozumiała tak. To nie było tak. No i dlaczego nie zgadzam się na rozwód? No jest wiele propozycji z najnowszych wersji, że Sychar zakazuje. Wspólnota zakazuje, tak? że żona jest we, we wspólnotach, a wspólnoty ją op, op, opęta, oma miły i, i dlatego nie zgadza się na rozwód. Ale no oczywiście, no y, y, y, spotkałem kobie, osobę, która w zasadzie, można powiedzieć y, y, to było jej odpowiedzią, dlaczego nie jest rozwód? Co powiedzą inni? Ona nawet nie chciała wiedzieć, żeby inni nie chciała tego ujawniać, że ma separację. Więc różne są powody. Może punkt piąty. A może to jest tylko jakaś wersja tego, co powinno być, tak? Każdy powinien sobie odpowiedzieć sam, tak? Ale myślę, że yy, to, że ksiądz zakazuje rozwodów, to się też słyszy. Tak, bo to, bo to tamtego. Yy, ale to chodzi o to, jakie są w ogóle możliwości, jakie są na, na, na rynku, tak? Yy. Dlaczego nie zgadzam się na rozwód? Dlaczego ja się nie zgadzam na rozwód? Yy, no, yy. z listu do Efezjan jest takie stwierdzenie, że nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału lecz przeciwko zwierznościom, przeciw władcom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. I tak naprawdę nasze całe życie jest walką duchową od początku, a małżeństwo jest takim szczególnym poligonem, gdzie jest walka duchowa. I można w to wierzyć, można w to nie wierzyć, ale... Yy... Dopiero wiele, wiele osób, a w szczególności ja, miałem takie, takim, takie doświadczenie, że dopiero jak był kryzys tragiczny, to się dopiero nawróciłem. Bo zobaczyłem, że tylko w Bogu mogę mieć nadzieję. Tak? I, I uświadomimy, że e, rozwód jest w zasadzie nie tyle rozwód, co postępowanie rozwodowe jest walką duchową że rozwód wprowadza zło w relacje w naszych rodzinach. Bo czym innym jest, jak nie złem jest to, że ludzie, że dzieci z rozwiedzionych rodzin są pozbawione bezpieczeństwa, mają brak zaufania, odwracają się od Boga, widzą to, że nie widzą tej miłości wśród rodziców, nie mają wzorca, tak? To wszystko później jest dla nich bagażem, które ich oddala od Boga tak naprawdę. Bo pokazuje im, że skoro rodzicom się nie udało, to Pan Bóg jest bezsilny. Znaczy nie. Przepraszam. Pan Bóg może jest wszechmocny. Bo się ostatecznie w wyznaniu wiary mówi wierzę w Boga Wszechmogącego. Tak? Ale Pan Bóg nie jest taki, któremu się chce. I to stwierdzenie, że Panu Bogu się nie chce, to jest dokładnie cytat mojej koleżanki. Jestem za, nią, za to bardzo jej wdzięczny. Jak ona mi szczerze powiedziała, że ona nie wierzy, że Panu Bogu się chce, żeby jej pomóc. Nie. On jest wszechmocny. Ja w to nawet wierzę, ale mu się nie chce. Ja myślę tak swoją drogą, że najlepszą receptą na to, żeby zobaczyć, że Panu Bogu się chce, to popatrzeć na krzyż. Poadorować krzyż. Kto to wisi tam? tak? I dlaczego on tam wisi? Bo może mu się Bo panu Jezusowi się też nie chciało. Przepraszam za wtrącenie, ale w Ogrodzie Oliwnym prosił pana Boga, żeby oddalił od niego kielich, tak? A, ale, ale później powiedział: ale bądź wola twoja. Więc, więc to wszystko jest. Nasze życie jest walką duchową, chociaż yy, jestem zdecydowanie twierdzić, że, ma, że my nie walczymy o małżonka, tylko wal, toczymy walkę duchową ze złem, ale. Raczej staramy się uzdrowić małżeństwo, uzdrowić relacje, nawrócić się samemu. Tak? Żeby... Ale chyba chodzi też o to, że, że właśnie ta rodzina jest po prostu bardzo ważna, najważniejsza. Najważniejszy jest Pan Bóg. Najważniejszy jest Pan Bóg. Nie, naj po, Bogu, po Panu Bogu najważniejszy jest małżonek, po, małżo po małżonku jest najważniejsze dziecko. A po dziecku jest najważniejsza praca, a po pracy jest najważniejsza dalsza rodzina. Nie ma ale. W sycharze nie ma ale słowa. To jest zakazane. W sycharze nie mówi się zawsze, nigdy i ale. Przepraszam, ale... Eee, bardzo, ważne zdań, bardzo ważne moim zdaniem jest to, że rozwód powoduje dalsze zagrożenia duchowe. Tak? To znaczy... Eee, ten zły wchodzi później w relacje naszych dzieci, naszych wnuków, wejdzie, tak? Wejdzie w relacje naszych krewnych, bo będzie zgorszenie. Wejdzie w relacje naszych znajomych, bo będą widzieli, tak? Bóg jest Bogiem zazdrosnym wczorajsza Ewangelia. Bóg jest Rzez, Bogiem ja mam... tak, Tak, tak, za Ja mam tak uprecyzowanie. Rozwód jest walką duchową. Rozwód wprowadza dalsze zło w relacje rodzinne. No to rozwiedźmy się kulturalnie i szybko. Będzie szybciej. Nie, zło, zło, e, rozwód wcale nie spowoduje braku, e, nie zakończy tej walki, tylko spowoduje to, że ta, że my poddamy się złu i to zło wejdzie jeszcze bardziej w nasze relacje. Czyli tu mówimy nie o samym postępowaniu rozwodowym, żebyśmy go jak najszybciej że postępowanie jest znaczy, walką duchową. postępowanie duch rozwodowe jest walką duchową, ponieważ to, że niektórzy odczuwają zagrożenia, tak, pokusy, tak? Dlaczego, yy, dlaczego ja odczuwam pokusy większe właśnie wtedy, kiedy chcę być w czystości? No bo, to, bo diabeł nie śpi, tak? I myślę, że większość ludzi ma takie doświadczenie, że a może... Yy, dlaczego mój jeden z kolegów yy, stwierdził, że znaczy uległ i y, y, y, y, y, poszedł z, z dziewczyną do łóżka w czasie właśnie teraz kryzysu małżeńskiego, tak? Bo chciał, bo, bo, bo tak pokusa, żeby być z kobietą wreszcie, tak? Y, bo y, brakowało mu tego przez kilka lat małżeństwa ostatnio. To jest i, i postępowanie rozwodowe jest walką duchową i, i y, jako taką i... Ta walka duchowa nie kończy się z momentem rozwodu, a wręcz przeciwnie. Oddajemy moim zdaniem diabłu jeszcze więcej tego pola, tak? Bo nie jesteśmy w łączności z Panem Bogiem, tracimy tą łączność i oddajemy pole. Ale to jest bardziej kwestia może moralna, czy, czy ten, a przejdźmy do kwestii prawnych. Więc jaka decyzja? To jest takie, jakaś propozycja, tak? Żeby świadomie i dobrowolnie decyduje się, że nie zgadzam się na rozwód. To jest ważne, żeby być świadomie i dobrowolnie, bo później będziemy poddawani naciskom, tak? Jeżeli mówimy, że, że podejmuję decyzję świadomie, to jest później moja decyzja, tak? Chcę odrodzenia małżeństwa. Czyli to nie jest tak, że ja chcę tylko nie zgadzam się na rozwód, ale ja chcę przede wszystkim odrodzenia małżeństwa. Majorytstwo jest do uratowania. Tu brakuje, bo każdy może się nawrócić. To jest najprostsze sformułowanie. Każdy może się nawrócić. Jaruzelski się nawrócił, tak? Bo modliły się za niego starsze, starsze kobiety przez kilka lat, których się śmiano podobno. I od tej chwili jestem doceniam wszystkie starsze kobiety w, w, w, w Kościele, bo one być może powodują tego, że nie ma parafii, jest mniej rozwodów, mniej grzechów i tak Zależy to od naszej zmiany, no bo odrodzenie zależy od naszej zmiany, a przede wszystkim od zmiany, od mojego nawrócenia, od mojej zmiany. Bo jak jesteśmy jednym ciałem z żoną i, i jest z nami Pan Bóg, to jeżeli nawet te, ta, ta, druga, ta druga połówka na razie nie chce, tak? To jeżeli ja jestem w łączności z Panem Bogiem, uważam, że jestem bezsilny, Pan Bóg przychodzi bo wiem, że jest wszechmocny, wiem, że jest miłością i że mu się chce, tak? To on przychodzi do mnie. I dlatego dzieją się te cuda wszystkie, tak? Uzdrowienia yy, z choroby, dzieją się te cuda uzdrowienia relacji w rodzinach, tak? To się wszystko dzieje, bo, bo jest jakiś orędownik, tak? I jak się prosi Pana Boga, to on daje. Nie od razu, nie tak jak Naaman chciał, żeby, żeby przyszedł do niego e, prorok i go na, zrobił nad nimi chlikarłów, tak? Pan Bóg może chce, żebyśmy się wykąpali w Jordanii tak? Albo gdziekolwiek, albo, albo może, żebyśmy wykonali jakąś pracę, tak? Byśmy docenili to, że e, ten cud to nie jest po prostu automat, tak? Że rzucam monetę, tak? Wrzucam intencję i dostaję z powrotem zdrowie, tak? Wrzucam monetę, żona wraca, tak? Wrzucam monetę, Dzieci się nawracają. Kiedy są do rzeka rozwód? No, kiedy jest zupełny i trwały rozkład. Zupełny rozkład jest wtedy, kiedy nie ma więzi duchowych, emocjonalnych, to jest jako razem, finansowych i fizycznych. Du więzi duchowe, czy emocjonalne to proste pytanie sąd zadaje do strony powodowej. Czy kocha? Nie kocha. Nie ma więzi. Tak? To jest najprostsze, to jest test sądowy, tak? Co jest trochę bezsensem, bo jeżeli jednak druga osoba kocha ich i, i, i ten to, to nie może powiedzieć, że tych więzi w ogóle nie ma i że nie ma nadziei, tak? Więzi gospodarcze to jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa, tak? najprościej wspólna lodówka, wspólne zakupy. Więzi fizyczne to jest współżycie, czyli strony współżyją, tak? Też często jest tak, że jeżeli jednak strony w czasie postępowania rozwodowego współżyją, nawet jak nie mieszkają razem, no to, to jakoś dla sądu jest sygnał, że coś je łączy, tak? Że ten seks to jest taki jakaś tak namiastka czegoś i tam... tam. Yy, tu jest ważna sprawa, że trwały rozkład według orzecznictwa to jest yy, taka... Yy, jest wtedy, kiedy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy, powrót małżonków do wyżycia nie nastąpi. I to jest ważne tak. Doświadczenie życiowe to jest jakby doświadczenie życiowego sędzie, sędziego. To są jego okulary, tak? Jak on patrzy na, na to wszystko, co się dzieje na sali sądowej przede wszystkim. Na to, co robią strony, co robią mówią świadkowie, na co wskazują dowody. I na jego doświadczenie. Czy on w ogóle kiedyś się spotkał z czymś takim, że to nastąpiło? Więc prawdę powiedziawszy, im więcej naszych świadectw i mówienia o sycharze, to być może też sędziowie z czasem dostrzegą, że jak ktoś pisze, że jest sycharu i nie chce rozwodu i pokazuje, to to od razu będą wiedzieli, że to jest ktoś... Na przykład... Dziś doświadczenie to? życiowe pozwala przyjąć, że na tyle okoliczności konkretnej sprawy. okoliczności konkretnej sprawy to jest to, co się dzieje w sądzie, co sędzia widzi, tak? Jeżeli, jeżeli co innego jest jak na to... Pozwana, jest żona, tak? Mówi, że chce pojednania i pokazuje, co to jest, i pokazuje swoją miłość, a co innego jak żona wstaje i na pytanie, yy, co zrobiła dla małżeństwa, i tak. A co on zrobił? Koniec cytatu. Tak, tak było, na jednej z wystawie. O, nieważne, co jest później. W sumie to też jest stary slajd i dosyć mało chyba jednak znaczy taki, yy, yy, no taki trochę jest zużyw, znaczy ważne jest w tym sensie, że moim zdaniem jednak jest świadectwem tego, że, moja, yy, że mam postawę miłości, że jestem zaangażowany w wspólnocie Sychar, że jestem w grupie zawierzenia, to jest taka tajna podgrupa w Sycharze, yy, ten, gdzie się podpisuje, że się na pewno nie zgodzi na rozwód. I nikomu nie doradzi? I nikomu nie doradzi. I od razu, jak to znalazłem, od razu to wydrukowałem. I podpisałem, i podpisałem tak. Żeby, żeby nie, nie, nie kusiło. Jest? druga Jestem w ruchu wiernych serc. Oczywiście dla sędziego to będzie coś błahego, coś ten, ale to jest jakieś dodatkowe takie potwierdzenie, tak? jestem w takim, w takim... padają pytania, co to jest ta fajna grupa zawierzenia. Wytłumacz. Znaczy, grupa zawierzenia to jest tajna, bo ją trudno znaleźć ale i nikt o tym nie mówi. Otwarte. Ale oczywiście to jest jawne. Można, każdy otwarte. może deklarację podpisać i tak dalej, tylko po prostu o tym nikt nigdy nie mówi. Ja po prostu kiedyś... To jest coś innego niż ten ruch wiernych serc? Tak, znaczy, ta, ta, ale to jest... to jest... To jest, można powiedzieć, grupa, która poprzedzała powstanie ruchu wiernych serc. No, no, no, to później tak, nie tak. zasadzie... Kto stoi się przy... na czele tej grupy? Kto opiekuje się okay. pan pan bóg stoi. No dobrze. Pan Bóg, bóg skoń, ale tutaj tak. znaczy, że... No właśnie dlatego mówisz, że to jest tajne, że nie wiadomo kto. No Ja, ja pan założyłem No e, na okoliczność braku trwałego rozkładu to przede wszystkim świadkowie w sądzie, tak? Którzy, którzy... Yy, będą mówili o postawie tego małżonka niego, niego, niegrodzącego się na rozwój, tak? Którzy będą mówili o tym, że ten y, pozwany wykonuje jakąś pracę własną nad swoim charakterem, nad postępowaniem, nad y, słabościami, nad relacjami, że to też w sumie niektórzy sędziowie to przyjmują, że też jakąś wykonuje pracę duchową, tak? Bo yy, to też jest praca. I ważna sprawa teraz o tym, że teraz też warto o tym powiedzieć. Ważne, żeby świadkowie nie unikali mówienia prawdy o, w szczególności o Pozwanym, to znaczy, że jeżeli kiedyś nie umiał okazywać miłości, gadał dużo, nic nie robił i był rozlazły, a teraz się zmienił, to trzeba o tym powiedzieć, tak? Ale mówienie o, o, o Pozwanym że czy ma jakieś słabości, nie wiem. To znaczy, że ten świadek się do niczego nie nadaje tak naprawdę. Ale o świadkach jeszcze będę mówił. Dokumenty prywatne też mogą świadczyć o braku rozkładu. O, o, czasami jednak, znaczy zda, zdarzało mi się widzieć korespondencje między ludźmi. Na przykład e, żona, która żąda teraz rozwodu, napisała pół roku przed, przed po, pozwem, że wybacza wszystko mężowi. Że wybacza i napisała przyjedź do mnie. A on jej napisał, nie mogę przyjechać, ponieważ mam dużo, ponieważ razem robimy tutaj, razem podkreślam, bo to było w tym, takim, tym, że razem robimy tutaj, przecież gdzieś tam, gdzieś tam nie miasta, jakieś spotkanie i to i tamto. I... A później mi powiedział, że on yy, nie chciał pojechać, bo on był zrażony do żony. Więc żona powiedziała mu, wybaczam ci, Wyciągnęła do niego rękę, a on powiedział, a on powiedział, a tam, a tam, tam pójdźmy sobie w drugą stronę, tak? Więc listy mogą świadczyć o, o mił... nawet o miłości tego małżonka, który teraz żąda rozwodu. <śmiech> mogą świadczyć o tym, że te relacje były, były. I to, że to nie jest prawdą, to, że to, to, yy, nic ich nie łączyło tak naprawdę wcześniej. Wydrugi z gadu gadu. Yy... No i najważniejszy dowód, też na trzecim miejscu, ale to postawa. Postawa miłości w sądzie. Jeżeli... I to chodzi o, o postawę, o wszystko, co świadczy o postawie, więc zarówno to, co się mówi, jak i to, co się pokazuje ciałem. Bo można powiedzieć, że się męża kocha i chce się powrotu, tak... No, o tym dobru dzieci nie będę mówił bo to za dużo czasu zajmie i to w sumie na razie nie jest takie no właśnie i teraz jest tak Kodeks Rodziny i Opiekuńczy przewiduje taką sytuację, że rozwód jest niedopuszczalny gdy żąda rozwodu małżonek wyłącznie winny a, ten, a drugi małżonek nie zgadza się na ten rozwód nie zgadza się na ten rozwód i ta zgoda jest zgodna, z czy nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Czyli krótko rzecz ujmując, sąd przede wszystkim ustala, czy powód jest winny, czy powódka jest winna, bo to też tak się zdarza. Później stwierdza, że pozwany, pozwana nie chce rozwodu, a później stwierdza, czy ten, ten brak zgody jest zgodny z zasadami współżycia społecznego. Sądy stwierdzają krótko, że tak naprawdę jeżeli pozwany czy pozwana jest wierna, ale bierna, to małżeństwo jest fikcją i trzeba udzielić rozwodu. Więc ja jestem teraz już przekonany, że nie można być wiernym i biernym. Tak? W Sądzie trzeba być wiernym i aktywnym. Wiernym i aktywnym, to znaczy pokazywać, że się kocha. I nawet jeżeli sąd udzieli rozwodu, to i tak moja miłość będzie Trwała, bo miłość jest wieczna. Tak? Miłość moja będzie do końca. I niezależnie, i dopiero wtedy, kiedy, kiedy sąd będzie widział, że ten pozwany czy pozwana są przekonani do tego, to łatwiej będą stwierdzały, że to nie jest, y, temorzec, to może jest fikcją, tak? Że jak można, nawet wyjechał za granicę i ucieka i ma kochankę tam, i wiadomo, tej kochance zresztą zaprzecza i tamten, to jeżeli mu się noga podwinie. Wróci, to ona go przyjmie. Tak? Może postawi warunki, ale przyjmie go. <śmiech> Co jest w pozwie? No Bardzo często jest w pozwie to, że się żądanie orzeczenia rozwodu bez orzekania, czy rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie ze zgodą obu stron. To ma stworzyć klimat rozejścia się. W zgodzie, tak? Rozejść się w zgodzie. Yy, niestety jest taka tendencja i warto o tym pamiętać. Yy, ostatnio usłyszałem, że yy, pomim, po, yy, nawet wtedy, kiedy tak jest sformułowane roszczenie, to są sędziowie, jest, jest co najmniej jeden taki sędzia, który nawet pomimo takiego stwierdzenia jest w stanie orzec o rozwodzie i przypisać winę. Więc co, tylko uczulam, żeby nawet jak takie sformułowane roszczenie, to nie, pod, nie, nie ustępować, nie, nie, nie czekać z obroną czy z prezentowaniem swojego stanowiska na, na potem. Od razu trzeba. Bo można stracić jakby procesową taką yy, yy, pole, taki można stracić, można stracić, można stracić jakby Szansę na to, żeby się samemu zaprezentować, że chce odrodzenie małżeństwa i stracić szansę czy być w gorszej sytuacji niż z prezentowaniem tych argumentów przez świadków, czy przez dowody. Często się zdarza, szczególnie wtedy, kiedy mąż myśli, że żona się, albo odwrotnie, albo nawet mąż przestraszał, gdy jest żądanie rozwiązania małżeństwa z winy pozwanego albo pozwanej, tak? bo ty jesteś winna. Ja zdradza, ja zdradzam już pój dlatego, że tam coś tam, ale ty byłaś winna, bo byłaś kłótliwa, tak? Albo e, nie chciała terapii, więc się rozpadł nasz związek. No, kochankę mam, ale to... Ona jest hipokrytką, tak? No, był cytat. E, tak. Więc... Ale nie ma co się e, przestraszyć. Wcale nie trzeba tym błotem odrzucać, że... Mąż jest wtedy winny, tak? Tylko można prezentować fakty. I sąd i tak może stwierdzić, że nawet jak powód stwierdził, że żona jest winna, chociaż jest niewinna, to sąd i tak może przypisać winę jemu. I to jest ważne. Wcale nie musimy rzucać błotem, a sąd, jak widzi argumenty, widzi dowody, to przypisze winę tej stronie, która zarzuca winę drugiej. Tak? No, niektórzy są bardziej krytyczni i wyglądają winy z obu stron też czasami to przyspieszyć może rozwód, bo w sumie jak mają, ktoś ma dobrego adwokata, który ten, to tą winę, teoretycznie gdzieś tam może wyłuskać z różnych okoliczności jakąś tam winę, a jak sąd jest liberalny, to stwierdzić, że to jest wina w rozkładzie, tak? więc, więc tak się, takie są jakieś, powiedzmy, wzorcowe metody pre, pre, pre, określania roszczenia. No tutaj jakieś takie informacje yy, yy, takie formalne o tym odpowiedzi na pozew, że można wnieść odpowiedź na pozew przed pierwszym posiedzeniem, że sąd może zarządzić wniesienie odpowiedzi w terminie nie niż dwa tygodnie, że tej odpowiedzi należy przytoczyć własne dowody twierdzenia yy, i twierdzenia i że nieprzytoczenie tych twierdzeń może oznaczać yy, utratę prawa do powoływania się na te dowody później. Prekluzja dowodowa. Co prawda jest to... dosyć często jest taka sytuacja, że sąd, nawet jak przesłuchał świadków i tak dalej, to jeszcze na sam koniec znów pyta się, wyda, wyznacza termin znów na zgłoszenie dodatkowych, ostatecznych dowodów, tak? Ale to raczej wtedy, kiedy jeszcze nie jest przekonany, tak? Kiedy tak się trochę waha, co to będzie, tak? Jak wie, że już rozwód jest i winę jakby co to przypisze obu stronom co najmniej albo na rzecz może jednej, to już nie będzie y, y, pozwalał na nowe dowody, chociaż one by być może pomogły i na, y, stronie pozwanej, tak? Więc y, co można być w odpowiedzi? Że nie zgadzam się na rozwód? No można. Pierwsze. Można zrobić, że żądam rozwodu z wyłącznej winy powoda, też nam taki przykład w Sycharze, że się yy, osoba yy, nie zgadzała z przypisaniem jej winy, więc chciała przypisać winę drugiej sobie. Bo uważała, że jak zdradza, no to trzeba jej to winę przypisać, tak? No i sąd rozwiódł szybko. Tak, raz, dwa, rozwód z winy obu stron. Bo jak sąd widzi też takie jest moje przekonanie, jak sąd widzi, że obie strony obrzucają się błotem, to jej trzeba to na pewno jest rozkład zupełny i trwały i wina obu stron. To jest w ogóle pryszcz, to jest bułka z masłem wtedy. To nie ma co się zastanawiać do sądu. Oni po prostu mają wszystko na stole i teraz trzeba tylko wydać wyrok. Koniec. Więc co bym proponował? Nie zgadzam się na rozwód i uważam, że nie ma podstaw do orzekania rozwodu, bo nie ma trwałego rozkładu. To jest jakby... Yy, sformułowanie, podstawowe sformułowanie, które który które powinien iść do sądu, tak? Jakbyś można w południć, bo rzeczywiście dla, dla sądu istotne jest, żeby przez wczorze rozmowy, żeby rozkład był i zupełny, i trwały. W przypadku, kiedy on jest no, przykład nawet zupełny, ale nie jest trwały, to rozwód rzeczywiście nie będzie orzeczony, jeśli są. No tak, tak. Jeżeli nie będzie, że nie będzie trwałego rozkładu, to też. Tak. Oczywiście generalnie sądy ja jeszcze się nie spotkałem na razie z przypadkiem takim, żeby są stwierdził, że nie ma trwałego rozkładu. To jest trochę walka z wiatrakami, ale moim zdaniem taktycznie, taktycznie jest lepiej twierdzić, że nie ma trwałego rozkładu. Znaczy, taktycznie. Ja uważam, że nawet to może być zgodne z, prawe, z prawdą. I to jest najważniejsze, że nie ma trwałego rozkładu, bo ja uważam, że ponieważ w moje, na przykład w mojej sytuacji, skoro ja się nawróciłem, a przynajmniej wydaje mi się, że się nawróciłem, tak, jakoś staram się iść tą drogą Bożą, to tak samo może moja żona. Więc, i skoro ja czynię wysiłki w, drodze, w tej drodze odrodzenia małżeństwa, to jakby pokładam ufność, że to nie jest trwały rozkład, więc to jest prawda, to nie jest fałsz, tak? Oprócz tego jest to też jakby procesowo taktycznie dobre rozwiązanie, bo nie rzucam błotem, a najwyżej mówię, że czy jak zapłynę w imieniu osoby pozwalę, mówię, że małżonek, jeżeli była sytuacja zdrady, to ewentualnie o tych faktach, tych faktów nie zataja, tak? I teraz odpowiedź na pozew zarzucające winy pozwane, czyli na ten najgorszy przypadek, tak? Że ja zostałem obrzucony błotem i teraz co ja mam zrobić, tak? Więc podstawowa kwestia. Odpowiedź powinna być duchu miłości. Rzeczowe przedstawienie własnych twierdzeń odnośnie zdarzeń z przeszłości. To znaczy, jeżeli mąż ma kochankę, to trzeba o tym wspomnieć. Jeżeli miał kolejnych kilka, a nie wiemy ile, to ostatnio napisaliśmy, że mąż miał kilka e, partnerek. Coś takiego właśnie. Nie wiedzieliśmy, czy dwie, czy trzy. Jest, w kole, jest w kolejną... E, ten, więc, no, e, to też nie chodzi o to, żeby... Chodzi o rzeczowe. Tak? Jeżeli... W jednej sprawie mąż wynajął pokój, gdzie robił zdjęcia z jakąś modelką. No i cóż, no, jakby tak facet sobie pomyślał o tej sytuacji, no to jest sprawa jednoznaczna, znaczy dla kobiety też jest jednoznaczna może być sytuacja, tak? Co tam mogło się dziać, tak? Chociaż mogło się dziać tak, mogło się dziać inaczej, ale żona na pewno poczuła jedno, tak? że została zdradzona, a poza tym, jak to zostało zrobione za jej plecami, bo mąż nie chciał, no to wyobraziła sobie już wszystko, tak? Więc w odpowiedzi na pozew napisaliśmy, odnieśliśmy, że to, że jakby prawdą jest to, że mąż jest, miał sesję z modelką. On zresztą był znaczy, reżyserem jakoś tam, no, robi jakieś też filmy reklamowe, więc to nie jest tak, że to jest jakieś, jakaś czysta fantazja, tak? Ja jakby to mogę sobie wyobrazić, że rzeczywiście przygotowując coś mógł... Yy, yy, że to wcale nie było na, na poziomie erotycznym, tak? To, że żona domyślała to, to jest druga sprawa, ale ważne jest to, że on napisał, że coś takiego było i przeprasza żonę za to, że mogła mieć takie odczucie co najmniej, że została zrodzona, tak? I to jest właśnie też drugi punkt trzeci. Rzeczowe przedstawienie faktów. On przedstawił te fakty w odpowiedzi na pozew. Czy przedstawiliśmy te razem. I później własna skrucha. Jeżeli coś było złego, to warto o tym powiedzieć, tak? Warto jest o tym powiedzieć, bo też sąd będzie inaczej nas oceniał. tak? Przyszedł ktoś, kto tutaj rzuca jakieś hasła odrodzenia małżeństwa, ale co innego jak jest, nie jest samokrytyczny, tak? Już oprócz tego, że potrafi powiedzieć, że nie chce rozwodu, to jeszcze jest w stanie powiedzieć, że popełnił błędy w przeszłości, tak? I o tym nawet mówią świadkowie i że nawet się zmienił, tak? Więc skoro się zmienił, to znaczy, że te jego twierdzenia, że małżeństwo się może odrodzić, to może nawet mają sens, tak? Mówi, że chce się pojednać z żoną. Właśnie, I następna sprawa. Gotów się budowy relacji i małżeństwa <śmiech> I gotowość do pojednania. Czyli gotowość do odbudowy relacji, to w zasadzie powinien mieć gotowość do, do przebaczenia. Albo przebaczenie. Bo jedni mogą powiedzieć, że już przebaczyli, a inni mogą powiedzieć, że jeszcze nie przebaczyli, ale są gotowi do przebaczenia, tak? Ważna jest moim zdaniem prawda tutaj. Nie taktyczne zagranie, tylko prawda. Bo to i tak będzie widać. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś został bardzo skrzywdzony, tak? była przemoc w domu, zdrady, alkohol i tak dalej, to tak łatwo powiedzieć, że ja przebaczyłem mężowi czy przebaczyła mężowi, to takie będzie trochę teatralne, tak? Jak jeszcze w dodatku wiadomo, że mąż, że mąż czy żona, bo wszystko jedno, ale że małżonek się dalej yy, gdzieś tam sobie robi różne rzeczy, tak? No to powiedzieć, że tak przebaczyłem wszystko, to jest na pewno nieprawda. Na pewno nieprawda. Więc trzeba być tutaj w prawdzie, tak? Moim zdaniem gotowość też wystarczy, jeżeli to jest, takie są okoliczności, że jestem gotowy do, do przebaczenia, gotowy do odbudowy. Do odbudowy trzeba też do tanga, dwojga, tak? Odbudować można dopiero razem, ale ja jestem gotowy. Gotowość do pojednania, bo tak naprawdę nie chcemy braku rozwodu, tylko chcemy uzdrowienia. A uzdrowienie jest, będzie efektem tego, że się pojednamy, tak? A pytanie, czym jest pojednanie? Teraz. Czy sobie uświadamiacie, czym jest pojednanie w ogóle? Czy sobie na RWS-ie spotkaniu z ludzkim to pamiętają o czym jest pojednanie? Ale czy w ogóle wiecie, czym jest pojednanie między ludźmi? Nie. Ben... Zacząć. No to jest już skutek. A, co, a na czym polega pojednanie? Jedna i druga strona musi przyjąć. Po... Więc dobrze, nie będziemy robili tutaj testu. Ale e e pocenie, zanim Słucham? Dojdzie do pojednania. Słucham? Musimy mieć pierwsze nawrócenie, żeby dojść do pojednania. Ale to jest No tak, no to nawrócenie to jest w ogóle warunkiem wszystkiego. I to drugiej drugiej strony. Więc, no, najłatwiej do pojednania przejść przez sakrament pojednania, bo to wszyscy wiedzą. E, pięć warunków... E, pięć warunków e, wa, e, sakra, ważnego sakramentu pokuty, czyli pojednania. E, no i... E, chyba następny slajd to zrobię według Rudzkiego, bo on jest prostszy, ale... E, ja go w tych materiałach jest jeszcze trochę inaczej. Moim zdaniem, tak według własnej propozycji, pojednanie, to jest, to jest stworzenie przez każdego małżonka listy sytuacji, w której czuje się skrzywdzone przez drugiego. I kiedy on sam skrzywdził. To ta, ta lista musi powstać tak naprawdę. Może kilka list nawet, tak? I to najlepiej powstaje wtedy, kiedy strony siądą i sobie będą mówiły, wiesz co, czuję się, się skrzywdzone wtedy, kiedy kiedy ty nie przychodziłeś na czas, nie dzwoniłeś codziennie, kiedy byłeś w nocy w pracy, kiedy, kiedy mnie zdradziłeś raz, drugi, trzeci, kiedy y, ja po, po, stałam z dzieckiem w, w oknie, to czułam się skrzywdzona, tak? kiedy wyjeżdżałam na wakacje, to skrzyw się skrzywdzona na trzy tygodnie sama, tak? Kiedy to tamto, no... Może to będzie cały zeszyt, tak? 30, 60 kartkowy, Różnie to może być, tak? Ale... Taka lista jakoś powinna powstać. Drugim warunkiem pojednania jest to, że obie strony wyrażą żal za to, że skrzywdziły. Nawet może nie, nie wiem, czy ta kolejność jest właściwa, ale, ale ten żal musi być. Bo inaczej ta powstanie lista, no dobrze, ty uważasz, że jest bezkrzywdzona, no nie, ale ja, przepraszam cię, ale czy ja żałuję, tak? Dopiero jak obie strony będą żałować tego, i będą, będą miały takie postanowienie, że już nie będą się krzywdzić, tak? Przy czym postanowienie nie oznacza, że nie będzie później sytuacji skrzywdzenia, tak? Ponownego to. Przynajmniej mocne postanowienie, tak? I później będzie nazwanie tej sytuacji, kiedy się skrzywdziło, według tej listy wcześniej, tak? Przepraszam cię za to, że to tamto dziesiąte, dwudzieste, tak? Czterdzieste, pięćdziesiąte, sześćdziesiąte, tak? No to wtedy ten małżonek gdy jeszcze usłyszy, to tym jednym z pięciu języków prze, przebaczenia, o których się mówi, tak, że są, jest pięć języków przebaczenia. Najprostszym jest, że przepraszam, ale drugim jest na przykład, że wybacz mi, tak? Trzecim jest plan naprawczy, tak? Oprócz tego, że się przepraszam, to dobrze, to ja teraz obiecuję, że. że, że że, że będę robił coś takiego, co będzie oznaczało, że rzeczywiście nie będzie tego skrzywdzenia później, tak? Yy, więc i piąte, naprawienie krzywd. I teraz, znaczy yy, może polegać naprawienie krzywd czasami. No, pakurowie pokazali, że ostatnio takim naprawieniem krzywdy to była sytuacja, kiedy mąż empatycznie w pewnej tam sytuacji pogłaskał żonę za rękę. Okazał jej... Taki, taką empatię, taką takie czułość taką. I, I to było zadośćuczynieniem bardzo poważnego jego y, krzywdy, którą on wyrządził żonie. To było bardzo poważne zdarzenie kiedyś z przeszłości. Które, I ona, ona oni już sobie wcześniej przebaczyli, nawet wiele rzeczy się... W zasadzie wydawało się, że są pojednani, tak? Wystarczył jakiś telefon, kiedy mąż odebrał w obecności żony i zaczął i yy, yy, yy, yy usłyszał o tym, co on kiedyś robił żonie i ona poczuła, że jest dalej zraniona. I ona, on się wtedy pyta jej, co, jak ci mogę to wynagrodzić, tak? bo chciał jej zadośćuczynić, tak. Nie wiedział wcześniej, co ja bym zadośćuczynił, wiedział, że nie wiem, tak. I to jest bardzo ważna sprawa. Powiem Ci, jak będę widziała, tak. I on był gotowy do tego później, że jak ona mówiła, wiesz co, znów to wróciło, tak? Co, zro co mam zrobić, zapytał się. Tak? Pogłasz mnie po ręku, tak? Więc zadośćuczynienie różne ma formy. Yy, I czasami trzeba się zdać po prostu na Pana Boga. Nie, nie zakładać, że ja to wszystko rozumiem, zjadłem, yy, tylko się zdać na Pana Boga. Czas się dużo pokoju, chyba trzeba, żeby tak, taką listę, tak nawet stworzyć w jakimś sensie jest Znaczy... Bo, bo ja myślę teraz o takich taki osobach, które tak naprawdę mają jakieś takie... Znaczy taki, dobrze... Do... w ogóle w sobie wmontowane na tyle silne, że tak naprawdę no, rzeczywiście ta lista będzie tych 60 zł, a jak potem zmierzyć się z tym tak naprawdę? Co ja muszę to wszystko rzeczywiście zaakceptować? Znaczy, to znaczy dobrze, jest... dobrze przeję... Prze, prze, prze, prze, prze, e, dobrze przepracowane kroki, e, ale nie psychologicznie, tylko duchowo, dają szansę do tego, że... Bo to jest wtedy sytuacja taka, że Ty mówisz, że jesteś bezsilna, ale realnie mówisz, że jesteś bezsilna. Nie mówisz... Nie, nie jest to taki tam... No, jestem bezsilna, no, tamtego. Nie. Trzeba po prostu w y, takiej trochę rozpaczy powiedzieć. Ja jestem bezsilny. Nie wiem, co mam zrobić. Tak? I Panie, Panie Jezu, przyjdź. Ty, ty jesteś lekarzem, tak? Ty jesteś, y, ty jesteś wszechmocny. Tobie się chce, tak? Ty przyjdź tutaj i wtedy zrobienie tej listy nie będzie takim problemem i te wszystkie, ten nie będzie problemem, bo tak naprawdę przyjdzie Pan Jezus pomagać nam. W tej perspektywie to możesz oczywiście wykonane. Tylko wtedy y, bardzo ważna sprawa. Kroki muszą być moim zdaniem prze, y, przepracowane duchowo przede wszystkim. 12, kro 12 kroków. 12 kroków to musi być praca duchowa przede wszystkim. Bo psychologicznie to, to jest taki... Takie tam trochę szorstkie, to takie, takie machanie kijkiem, tam może coś tam pomoże, nie pomoże. To duchowa jest przede wszystkim praca. Duchowa. Więc przygotowanie do rozprawy duchowe, i to jest na pierwszym miejscu, tak? Bo y, trzeba prze, y, mieć doświadczenie bezsilności i oddać tą bezsilność panu Bowu. Zawierzyć się matce Boże. Jak byście dopoczynali tą książkę o zawierzeniu, to tam jest mnóstwo przykładów, kiedy Matka Boża pomaga. Tak? I yy, ten. trzeba wiedzieć ten, z listu Efezja o tym, że toczymy walkę duchową. Więc duchowe przygotowanie. Yy, Dobrze jest przygotować się yy, do, tej, do rozprawy w ten sposób, żeby przygotować swoje wystąpienie publiczne. I to nie chodzi o teatralność, o teraz jakieś specjalne gesty, tak, takie, albo tam, ten, tylko po prostu, żeby czuć się swobodnie, tak? Czuć się swobodnie, gdy trzeba będzie powiedzieć 10 zdań, albo stać godzinę przed sądem i opowiadać, tak? I najlepszym moim zdaniem przygotowaniem jest udział w warsztatach. Niekoniecznie moich, ale w ogóle w warsztatach, gdzie się nagrywa scenki i ogląda później. Wtedy widać się samemu, co można zrobić. Moim przebojem, moim, tym co jest, uważam, że jest, pokazuje ile jest talentów u nas w Sycharze i jak można je wykorzystać, to jest to, że to są recenzje filmowe. Ostatnio z Nysy filmowe są takie po prostu. Jak słuchałem o Gladiatorze, to po prostu jakbym tego filmu nie oglądał. W ogóle, to o innym filmie było w ogóle. Albo Pożegnanie z Afryką może, nie wiem czy film... E, znaczy na ile on jest artysty, duchowo e, ciekawy, ale recenzja naprawdę była fantastyczna. Albo recenzji o filmie Most. Uważam też była e, była super. Więc tak swoją drogą to zastanawiałbym się, czy nie zrobić nie, nie, nie, za zgodą nie upubliczniać tych recenzji dla innych naszych sekarków, bo to są, e, naprawdę ludzie mówią o wartościowych filmach. E, i... Yy, bardzo ważne. Trzeba mieć swoje powody, dlaczego się nie zgadza na rozwód. To oczywiście nie oznacza, że to musi być całkiem coś innego tutaj, albo wręcz przeciwnie, to wcale nie musi być to, co ja napisałem, bo tylko chodzi o to, żeby to były swoje, żeby się utożsamiać z tym, tak? Żeby mieć własne słowa na to wszystko. Nie trzeba mówić o pojednaniu w ten sposób, jak powiedziałem, ale trzeba moim zdaniem powiedzieć to nie o sakramencie pokuty, bo od razu powiedzą, że to nie konfesjonał i nie jesteśmy w kościele i słusznie, tak? Ale jak będziemy pamiętać, że pojednanie to jest takim jak, jak w sakramencie pokuty są praktycznie te same warunki, tak? Żeby doszło do pojednania to zaczniemy opowiadać o tym w naturalny sposób, tak? I to jest najważniejsze, żeby mieć używać swojego języka własnego. Wtedy też sąd będzie widział, że to jest autentyczne a nie tam wyuczone, tak? Kazali się nauczyć nauczył się, powiedział, tak? Zapomniał. Bo najważniejsze jest to, żeby później tym żyć. <grystanie> ufność w Bogu. No Jeremiasz jest tutaj moim zdaniem przebojem ostatniego tygodnia. Błogosławiony mężczyzna, który pogada ufność w Panu, jest, Pan jest jego nadzieją. Jest podobny do drzewa, zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał. Czyli u nas to, że żona będzie wyrzucić z domu, tak? Albo każe się wprowadzić, albo cokolwiek innego, tak? Bo utrzyma zielone liście także w roku posuchy. Nie doznaje niepokoju. I to tylko, to znaczy te osoby, które rzeczywiście na rozprawie po, położyły ufność Panu Bogu, to one się nie, przyszły na rozprawę i się działy cuda. Tak? To same mogą doświadczyć ten, że tak jest. Ja tak doświadczyłem na rozprawach innych osób, że przychodziłem, jak, jak zaufałem Panu Bogu, okazało się okazało, że sędzia wszystko porozkładał. Tak? W Krakowie sędzia, ja byłem tam jako osoba zaufania, yy, ale tam dużo się osób modliło za pozwaną, to sędzia nakłaniał strony do porozumienia i nie nakłaniał bynajmniej do rozwodu, ze zgodą obu, yy, de, de, de rozwodu yy, bez orzekania o winie, za zgodą obu stron. Namawiał ich do, do, do, do w sumie do, do porozumienia się, tak? Nie używał słowa pojednanie, bo jakoś, nie, wiem, czy nie wiedział, czy... W zasadzie to nie wiem, czy on bardziej nie chciał powiedzieć tego, żeby był rozwód bez orzekania o winie, czy... Ale po prostu on mówił o tym, żeby się pogodzili, tak? Że rozwód nic nie zmieni, bo on dalej będzie mieszkał w tym samym mieszkaniu, dalej będą pokłóceni, dalej będzie kryzys w, roz... w rodzinie. I, I w ogóle ten, i, ksiądz, i sędzia, który na, na pierwszy rzut oka wyglądał raczej na takiego, co by szybko napisał wyrok, że się rozwiedli, tak, za porozumieniem i było święty spokój, tak? A jak adwokat się pergał, to mu mm, najpierw odebrał głos, a później, yy, a później zarządził przerwę, żeby mecenas wyszedł i ochłonął. <głosy> Bo się zachowuje cokolwiek niestosownie więc y, to jest y, moim zdaniem naprawdę ważna, ważny cytat, który się pojawił i mam wrażenie, że te cytaty jednak nie są bez powodu pojawiają się w naszym życiu, tak? y, Dlatego ważne jest to, żeby y, codziennie czytać przynajmniej te czytania, które są na mszy bo to są to, to Pan Bóg nam daje jakoś tak y, że na naszej drodze no, i o co się pyta sąd? Co pani zrobi, robi dla ratowania małżeństwa? No, mieliśmy pierwszą odpowiedź. Nieudaną. Yy, no, ale trzeba coś powiedzieć, tak? Co pani zrobiła? Teraz pani robi, a co pani zrobiła, też można, można będzie usłyszeć, tak? Albo jak pani przekona męża do ratowania małżeństwa? No i. Yy, no i co? Ja odpowiedź mam. Ale teraz, czy wy macie to, taką odpowiedź, tak? Jak staniecie, to jest ważne, żeby stanąć i powiedzieć, że ja wiem, co trzeba zrobić. I tą odpowiedź mi podsunął ksiądz na spowiedzi, który raczej yy, mam wrażenie, że uważał, że, moja, yy, że, że, de, yy, że yy, to, że nie chce się rozwić to chyba trochę takie jakieś tego. Zapytał, a co ja mogę zrobić z tym, co ja mogę, mogę wpłynąć na tę osobę, która siedzi tutaj w tym, w ławce obok, tak? Co ja, mogę wpłynąć na tą osobę? Nie, ja powiedziałem, że modlitwa i postawa. Mogę wpłynąć na nią, tak? Mogę wpłynąć, że się zgorszy i, i ten, a może w, mogę wpłynąć, mogę, wcale nie muszę, to, to jest też, nie chciałem sobie przypisywać jakichś, ale... Ale no to sami wiemy, no nawet zawierzenia, tak? Zawierzamy innych i się, i się zmieniają, tak? A jak tych słów, tak o Bogu wśród tych sędziów jest dużo, to ich to nie irytuje? Ktoś nie jest tam katolikiem? Znaczy, yy, ale to niekoniecznie trzeba mówić yy, o Bogu i o wierze tak bardzo wystarczy, że się będzie też mówiło o wartościach że się żyje tymi wartościami, tak? Ja mam przekonanie religijne, mam prawo do tego według konstytucji. Wierzę w Boga, ale oczywiście to mnie nie interesuje, ale ja żyję tymi wartościami, tak? Uważam, że trwanie przy tych wartościach jest yy, dziedzictwem dla moich dzieci, tak? One też będą tak samo postępować, tak? Yy, chrześcijaństwo spowodowało rozwój yy, Polski na przestrzeni wieków, tak? Spowodowało to, że że e, kraj się rozwijał, tak? Można temu zaprzeczać, ale ja uważam, że wpływało, tak? Więc moja wiara, ja, ja nie chcę jej narzucić, tak? Ja nie narzucam, może nam robić co chce, ale mnie wiara umacnia w tym, żeby, żeby się pojednać z nią, przebaczyć jej, żeby się samemu zmieniać, tak? Żeby samemu pracować. I oczywiście ja nie narzucam tego. To nie chodzi o to, żeby... To nie chodzi o to, żeby... Ta, żeby na głos się modlić w, na, na, na rozprawie, ale różaniec w przerwie można odmówić, tak? Na korytarzu. Bardzo pomaga. Czy Pani przebaczyła e, mężowi? Tak? Albo, no, jak już sąd jakoś tam, no, bardziej jest dociekliwy, to może zapytać, tak? Jak, chce Pani odrodzenia, to co, przebaczyła Pani? Albo, czy jest pan gotowy do pojednania? No to też sąd może... Co to jest pojednanie? No i wtedy trzeba powiedzieć, co, co to jest pojednanie, tak? Bo tak naprawdę, jak się nie będzie widziało, co to jest pojednanie, to to jest wyuczony kawałek tekstu, zdecydowany z błędami. Czyli na dwóje. Yy, I odpowiedzi pozwanego. Autentyczne. To ma być autentyczne... Autentyczne coś, w czym żyje, a nie jakieś tam sobie tam teatralne, tak, stwierdzenia. Konkretne, żeby nie było wodoleństwa, tak? No i prawdziwe, bo prawda nas wyzwoli. Tak? Zdradził pan żonę, Zdradziłem, tak? Przepraszam, chcę jej wynagrodzić, chcę je zadośćuczynić, chcę się z nią pojednać, tak? Popełniłem błąd. To był mój błąd życiowy, tak? Jak będzie rozwód, nie zmieni to mojej postawy. Ale generalnie nie chcę rozwodu, bo uważam, że to wyrządzi krzywdę moim dzieciom. Tak? Jak to przyjmie, to nie wiem, ale wydaje mi się, że jeżeli to jest autentycznie powiedziane, to być, być może mam takie nadzieję, że sędzia zobaczy, dobra, stanął gość, który rzeczywiście jakby uczciwie wziął re, wreszcie się do swojego życia. Tak? Nawet jeżeli sąd, nawet jeżeli to sędziego nie przekona, to może będzie jakimś takim ziarenkiem dla, dla, dru, dla współmałżonka, dla, ma, dla małżonka, dla drugiego małżonka ten. O ile to usłyszył, może nie usłyszył. Ale nigdy nie wiemy, co nasze słowa powiedzą, a jak błogosławimy, znaczy, albo możemy błogosławić, albo przeklinać tak? Albo że mówimy coś, co nas buduje, albo nie buduje, tak? I ta prawda powiedziana nas budowała, bo wreszcie powiemy, tak? Ostatnio taki jeden z osób, które prezentowałem, powiedział po rozprawie. Co prawda on dużo prawdy nie powiedział o sobie, ale jednak powiedział, tak? Jest mi lżej, bo, bo przyznałem się do błędów z przeszłości. Jest mi lżej, tak? Liczyłem na to, że powiem więcej, ale nie jestem nim. Ja nie wiem jak, ja, ja nie, nie, nie mogę zważyć jego ciężaru, tak? Bardzo dobrze, że on powiedział przynajmniej tyle, ile, ile mógł i rzeczywiście czuje się teraz, ta, bo, ta prawa, bo ta wypowiedziana prawda, błędy wypowiedziane yy, powodują to, że człowiek staje się lżejszy. O tych błędach, że ona wiedziała, więc to nie było tak, że on tam wyjawił jakieś rzeczy nowe, tak? Ale on się publicznie też do tego do, przyznał do tego, że yy, źle robił, tak? ale w sumie podobno nie zrobił żony, tylko inne rzeczy tam, nie akceptował jej wyglądu, eee, tego kasa się liczyła, tak, w sumie wyglądał trochę na takiego egoisty, takiego zamkniętego, nie okazywał uczuć żonie, tak, tam. No i trzeba odpowiedzi popierać wiarygodnymi dowodami, jeżeli takie są, tak. No i świadkowie, nie wiem, ile mamy czasu. Mało. No. Mało. Już nie. Generalnie yy, yy, yy, yy, świadkowie w sumie nie powinni ukrywać faktów niewygodnych. Więc jeżeli w dodatku jeszcze <świadek>, świadek mógłby powiedzieć o tym, że ta osoba się zmieniła, na początku kroków była zamknięta, <śmiech> nie umiała okazywać uczuć. Była wycofana, stosowała jakieś metody obronne, typu ucieczka, tak? A później po, po krokach zaczęła rozumieć emocje, okazywać, być empatyczna. Rozwiązuje problemy, tak? Wreszcie zaczęła rozwiązywać problemy. Nie wszystkie, ale podstawowe, tak? No to dla sędziego będzie to też sygnał, mam do czynienia z kimś. To nie ma tylko sztandar i ten, tylko że ktoś żyje naprawdę tą chęcią odbudowy małżeństwa. Więc wybielanie strony pozwanej, że ma wady, nie ma. Nie pamiętam. To jest takie, no, a zdarzają się dosyć świadkowie. I, I o czym to warto, żeby mówili świadkowie, o ile to jest prawda. To jest podstawowa sprawa żeby to wybrzmiało. Tak? to ma być prawda. To nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy świadkowie mówili, że teraz żona jest taka yy, yy, ten. Wszystko zmieniła i w ogóle i yy, ten chociaż prawdę powiedziawszy dalej jest tak samo źle, tylko to musi być przemiana. Tak? mówi się o, o przemianie, o, o postawie yy, o tym jakie starania podejmuje pozwane w kierunku pojednania. Yy, o faktach. Yy, powinien też mówić o faktach yy, takich nie, niewygodnych, jeżeli chodzi o powoda czy powódkę, tak? Jeżeli były zdrady, to zdradach, błędach, tak? I świadkowie mieć autentyczni rzetelni. Czyli te słowo autentyczne dotyczy i, i strony pozwanej i świadków. O, I powinni mówić o faktach, a nie o swoich ocenach czy odczuciach. To jest ważne. Świadek mówi o faktach, bo sąd chce skonfrontować fakty. Czasami chce sąd też oceny. Później, jak, bo to trochę łatwiej. Jak uzyska trochę faktów, to żeby ocenę, żeby uzyskać taką, taki przekaz podsumowujący. Tak, <śmiech> tak, tak. tak już, już osoby zaufania. Moim zdaniem warto przychodzić z osobami zaufania, ponieważ jest to kontrola sądu przede wszystkim. To służy pomoc takim wsparciem psychicznym, jak nie mamy, nawet jak mamy swojego pełnomocnika, to warto mieć, bo to takie dodatkowe wsparcie, a poza tym jest wsparcie modlitewne. Ostatnio dowiedziałem się o tym, że nawet ławnicy się modlą za, za tych, którzy się rozwodzą. Więc i to jest z wiarygodnego źródła, więc w jednym z sądów na zachodzie Polski myślę, że może tak samo być tutaj w Warszawie, czy ten, że... Ci, którzy tam siedzą i tak nie wiadomo na co patrzą, że oni tam mogą odmawiać różan jest. Co niektórzy, co niektórzy, bo nie wiem czy wszyscy, ale co niektórzy. Nie trzeba żadnych wniosków o dopuszczenie y, osób zaufania. Po prostu mówi się na samym początku rozprawy, że te osoby są, moimi osobami zaufania, można mieć dwie osoby zaufania. No i taka dodatkowa kwestia, że w sumie niezależnie od rozwodu, czy od, y, od, od sprawy o rozwód, czy o separację, można zarówno dostać alimenty, jak i może być rozstrzygnięta kwestia władzy rodzicielskiej, jak tak bardzo chcemy tego... zniesienie wspólności małżeńskiej, jeżeli też jakoś to jest potrzebne, tak? Może być zasądzone ośrodki na zespojenie potrzeb rodziny. No i wreszcie może być ustalone kontakty. Zarówno ograniczenie, jak i w ogóle dopuszczenie do kontaktów, bo czasami bywa tak, że nie wiem... Jedna strona się wyprowadza z dziećmi, tak, albo wyrzuca małżonka. Dzieci zostają i, nie, i ten który jest z małżonek, który jest z dziećmi, nie dopuszcza, tak, do kontaktu. Więc możemy bez y, pozwu o czy o separację wystąpić do sądu o ustalenie kontaktu. O Rodeka nie będę mówił, bo nie ma czasu, ale y, coś innego y, y, chciałbym Wam jednak pokazać, mianowicie... Właśnie, w podróży miłości. Jest taki program organizowany yy, przez takiego księdza z Białej Podlaskiej, Piotra Zajączkowskiego. Podróż miłości w 40 dni. To jest na podstawie podręcznika. Miej odwagę kochać. Miej odwagę kochać. I ważne, ważne jest to. To już trwa. Jest już 15 dzień, ale jeszcze jest 25 dni. Więc... Polecam wszystkim zapisanie się. Codziennie dostaje, dostaje się podręcznik do pracy własnej, do, do, do czytania, do analizowania, do y, analizy, czym jest y, y, ta miłość w różnych aspektach. Tak? Dostaje się codziennie błogosławieństwo od księdza, z takim krótkim jakby podsumowaniem, co w tym, co, jaki na, na ten konkretny dzień. I ten, y, ja, wyśle, mogę wysłać mailem informację o tym, ja myślę, że ta informacja była wysyłana przez Andrzeja, więc y, jak macie tylko informację newslettera, to, to do tego można trafić. Y, ważne jest to, że, y, że to jest konkretna praca. Nawet jeżeli małżonka nie ma, to możemy się zastanowić nad tym, czy nasza miło, miłość nie unosi się gniewem, jest łagodna. Tak, nie zazdrości, nie szuka poklasku tak? nasza miłość y, walczy fair tak? czyli jak my się jesteśmy w sporze z, mał z, z, z małżonkiem tak? to mu będziemy od, ten, go atakować jakąś tamten czy będziemy chcieli się z nim porozumieć tak? więc ważne jest to, żeby mm, analizować tę naszą miłość tak? żeby podjąć taki wysiłek może efektów nie będzie na, na, na początku dużo, albo może będą yy, mierne, tak? Ale ważne jest to, żeby próbować. I wtedy moja koleżanka powiedziała dzisiaj o, z krewną miłości, ja znam na pamięć postawówce podstawówce, znałam, tak? No co z tego, że znałam? Tak? No, oczywiście ileś tam zranień powodowało to, że jest trudno jej okazywać miłość, tak? Ale jeżeli nie będzie, nie wejdzie w tą pracę, to dalej będzie blokada, tak? A tak, yy, im więcej pracy, tym... Tutaj ważne jest to, że yy, trzeba pamiętać, że trzeba wpisać yy, w formularzu siebie i małżonka adres zamieszkania, yy, adres mailowy, ale to nie idzie do małżonka. Więc to nie jest tak, że yy, jak mamy wątpliwości, co żona powie albo mąż, tak? To, że będzie awantura, tak? Oni nie dostaną tego. To jest dlatego taka też, że to jest ten... Ten kurs na miłość jest przede wszystkim przeznaczony dla małżonków. Tutaj są warsztaty, ten ksiądz robi głównie y, pracę dla małżonków, ale dobra wiadomość coraz więcej jego aktywności jest również dla y, w rozwodach y, takich y, opuszczonych małżonków. Także może z czasem tam nawet będzie y, ognisko sychać. Ale na razie formularz jest taki, trzeba wpłacić jałmużnę wielkopostną co najmniej 50 zł. Co prawda, ja mam ten, ten podręcznik, ale uważam, że nie należy go rozpowszechniać tak, jakby trochę nielegalnie, tak? Trzeba być uczciwym, tak? To nie są duże pieniądze, ale kupione uczciwie zaprocentują, tak? <śmiech> Więc polecam ten, ten program W Podróży Miłości, W yy, Podróży Miłości. kwietnia ja, chyba, no kolejna edycja, tak? Yy, podejrzewam, że znaczy z tego co ja chyba, słyszałem, to... chyba już jest podany na stronie. Nie wiem, nie, nie, nie sprawdzałem tego. Być może yy, tak, bo yy, ja w ogóle się dopiero. Ja yy, po kilku dniach, jak się rozpoczął ten kurs, zadzwoniłem do tego i się zapytałem, czy nowe osoby mogą przystąpić. Być może yy, to jest tak, że on widzi, że tu jest jakieś tak, takie zainteresowanie się zrobiło być może uruchomi następny program. Tak? tak czy inaczej, ja bym chciał, żebyśmy w ogóle w Sycharze yy, zrobili taki program właśnie dla osób nowych i żeby. Yy, to jakoś tak zrobić, żeby każdy dostawał takiego smsa z błogosławieństwem, No to jednak jest... Tak się może wydawać, tylko jakaś formalność, ale jednak jak to ksiądz wysyła takie błogosławieństwo, to to jednak te, jest to jakaś łaska od Pana Boga. Tak? Takie też wzmocnienie psychologiczne. Tak? Więc jest podręcznik ma nazwę Miej Odwagę Kochać. Yy. Tam są akty odwagi na każdy dzień. I... Związany z filmem. Fireproof. Z... Związany z filmem. Być może nie wiem, nie oglądałem, ale... Podręcznik, podręcznik polecam. Podręcznik to są twórcy polecam. filmu. Tak, Kendrick i Kendrick to są twórcy filmu o tak. Dobrze, tak, Grzegorz, tak. bardzo Ci dziękuję.